To są informacje Polskiego Radia 24. Władze PiS nie zgadzają się na utworzenie przez Mateusza Morawieckiego Stowarzyszenia Wewnątrz Partii. W życie wszedł dziesięciodniowy rozejm między Libanem a Izraelem. Pierwszy wywiad Wiktora Orbana po spektakularnej porażce w wyborach parlamentarnych na Węgrzech. Minęła północ. Ewa Worobiec. Zapraszam.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 przez Izrael. Władze Izraela żądają rozbrojenia Hezbollahu, od tego uzależniają jakiekolwiek rozmowy pokojowe. A w ten weekend mogą być też wznowione amerykańsko-irańskie rozmowy pokojowe, zapowiedział prezydent Trump przed odlotem do Las Vegas. Jak mówił, rosną szanse na umowę z Teheranem. Iran chce umowy i rozmowy z nimi idą dobrze. Najważniejszy warunek jest taki, żeby nie mieli broni atomowej. Ma to duże znaczenie i wygląda to bardzo dobrze, że będziemy mieli porozumienie z Iranem. I to będzie dobre porozumienie. Donald Trump zapowiedział, że jeśli ewentualne porozumienie pokojowe zostanie ustalone w Pakistanie, być może sam poleci, by je podpisać.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 W nocy na termometrach od 0 stopni na północy przez 4 w centrum do 8 miejscami na południu, a w dzień od 10 na północnym wschodzie do 20 lokalnie na południowym zachodzie. 6 minut po północy. Noc w Polskim Radiu 24.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 Gatunki. Jest to słoń afrykański leśny, no i tak słoń afrykański sawannowy, no tutaj tak nazewnictwo, jak to przetłumaczę sobie z angielskiego na polski, jest może być busz elefant, sawannę elefant, to zależy jak kto chce. Czyli przede wszystkim słoń azjatycki i słoń afrykański. Czy te gatunki są zagrożone wyginięciem? Czy któreś z nich mają dosyć już trudne życie i rzeczywiście ta populacja znika? Na pewno słoń azjatycki i ten słoń afrykański sawannowy,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 dużo gorzej. Różnie. To należy, Tak jak i schroniska, takie i sanktuarium dla słoni są lepsze i gorsze, prawda? Jeżeli jest osoba prywatna, to już ma jakiś mahut, który trzyma słonia i no te słonie jeszcze są, słonie pracujące, które są wykorzystywane tam do ciągnięcia tych różnych kłód w dżunglach i tak dalej, no to nie można powiedzieć, że ten słon jest niezaopiekowany, no bo bez tego słonia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 energię i przestał się przejmować samą z gago. Więc czasami takie drobne triki wystarczą, natomiast oczywiście nie zawsze, więc tutaj potem musimy sprawdzić, co się dzieje w tej strefie psycha i tutaj się może różnie dziać, bo oczywiście możemy mówić o nawykach, właśnie o tym, że chcemy sobie po prostu no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 Dlatego, że chce się oderwać na przykład od problemów poza pracą. Także tych, um, tych problemów, psychoanaliza będzie tego jedynie No jedzenia, dokładnie, tak? no właśnie, i to jest też ważne.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 Michał Strzałkowski, dobry wieczór. Dziś będziemy mówić o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Sporo y, wydarzeń y, oczywiście tam ma miejsce, a moim i państwa gościem jest y, Krzysztof Płomiński, były ambasador naszego kraju w krajach y, arabskich, krajach y, Zatoki Perskiej. Dobry wieczór, panie ambasadorze. Dobry wieczór. Mamy informację z dzisiejszego popołudnia, że e, Izrael i e, Liban uzgodniły dziesięciodniowe zawieszenie broni, które ma zacząć funkcjonować za niecałych dwie i pół godziny, czyli o 23.00 czasu polskiego. Dostali też zaproszenie do Białego Domu na rozmowy premier Izraela Benjamin Netanyahu i prezydent Libanu Josefa Aoun. E, to wszystko przekazują. stosunków międzynarodowych napisane. Także tutaj te konflikty, które na Bliskim Wschodzie mają miejsce od dziesięcioleci, one tak pogmacwały sytuację, że w tej chwili to trzeba byłoby rzeczywiście Aleksandra Macedońskiego, przyzwoity miecz, no i coś zrobić po prostu, żeby węzeł rozciąć. W jakimś stopniu prezydent Trump stara się wcielić taką rolę, nie wiem czy jako wysłannik Boży,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 Pięknym, cudownym krajem i jeszcze w nawiązującym do tradycji bliskowschodniej Szpanii,